Audycja numer 150, podcast Radio 9 Lubin. Przed mikrofonem Darek, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do słuchania dzisiejszej jubileuszowej audycji. A co dzisiaj w podcaście? Dziś będzie rozmowa z dwoma lubińskimi muzykami, będzie wizyta w klubie Pure Health and Fitness, będzie też trochę muzyki, a to w rozmowie o sportach ekstremalnych, którą przeprowadziłem z Łukaszem i to wstęp do takiego nowego właśnie cyklu o sportach ekstremalnych. Nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić do słuchania audycji numer 150. Przed mikrofonem Magda chciałabym zaprosić już wkrótce do mojego autorskiego cyklu filmowego Dziewiąty Film, który będzie ukazywał się w podcastach Radio 9 Lublin. W moim cyklu będę zapraszała Was do oglądania najciekawszych filmów, zarówno klasyki filmowej... Tak polskiej, jak i zagranicznej. Nie zabraknie oczywiście najnowszych produkcji filmowych. Zapewne Zastanawiacie się nad genezą tytułu dziewiąty film. Otóż w dziewięciu minutach postaram się przedstawić Wam listę dziewięciu wybranych filmów, z których wybiorę dla Was jeden, moim zdaniem najbardziej godny polecenia. Ten dziewiąty. Na początek zapowiadana wcześniej rozmowa z dwoma lubińskimi muzykami. Witam serdecznie. Dzisiaj moim rozmówcą, gościem jest Piotr Łopaciński oraz Dariusz Słaboszewski. Piotrze, na początek może kilka słów o sobie. Jestem młodym człowiekiem, który jest bardzo zakochany w muzyce, przede wszystkim w muzyce wokalnej. Uwielbiam śpiewać, od najmłodszych lat już taką dyscypliną się zajmuję, ale profesjonalnie tak naprawdę śpiewam od 16 roku życia. Wtedy zacząłem pobierać pierwsze nauki śpiewu u e, profesjonalistów. Dziś e, wciąż jestem pod okiem odpowiednich osób, które kształcą wokalnie, mój głos i z tego powodu cieszę się, że mogę dzielić się tym darem z innymi ludźmi. Powiedz Piotrze Ty uczestniczysz w warsztatach gospel, spotkaniach Amerykanów w Lubinie Pod tego nawet nie wiedziałem i pewnie wielu naszych słuchaczy o tym nie wie. Tak to prawda bardzo podziwiam tę grupę która właśnie jest tutaj w Lubinie, która prężnie działa, która przede wszystkim działa przy Kościele Baptystów, a jedno, jednocześnie zrzesza wielu różnych sympatyków kultury amerykańskiej poprzez e, naukę przez nich języka angielskiego, a jednocześnie sposób i styl bycia, który e, wiadomo, że jest nieco inny, aniżeli tutaj ten typowo dla nas Polaków. Myślę, że, że przebywanie z takimi osobami daje dużo takiej pozytywnej energii, dużo wewnętrznego uśmiechu, radości z życia, tego, aby trwać przy swoich pasjach i przede wszystkim, żeby się rozwijać. Berku, Ty również uczestniczyłeś w warsztatach gospel jak ten rodzaj muzyki. Podoba Ci się, bo tego, tej muzyki tak naprawdę nie mamy zbyt wiele. Na co dzień nie słyszymy tego w stacjach radiowych, które zwykle sobie włączamy w domu słuchając, czy gdziekolwiek, gdzie jesteśmy znajomi. Przede wszystkim Myślę, że można tu powiedzieć o dwóch podstawowych rzeczach. Pozytywny wpływ na podejście do życia i, yy, no i w sposób szczególny muzyka gospel rozwija właśnie wokalnie. Powiedz Piotrku, warsztaty gospel odbywają się cyklicznie w Lubinie. Hmm, powiedziałeś, że przy kościele baptystów. Kiedy następne warsztaty, na które... I właśnie, czy możemy przyjść sobie na nie i uczestniczyć w nich, zobaczyć, poznać ten gatunek muzyki, jeżeli, jeżeli nas coś do tego ciągnie? Zgadzę się jak najbardziej i serdecznie zapraszam, zachęcam, aby, aby przyjść na takie warsztaty. Tak, to jest impreza cykliczna. W tym roku odbędą się piąte warsztaty właśnie takiej muzyki, które będą 16 i 17 kwietnia w Centrum Kultury Muza. Organizują ją Amerykanie, którzy są tutaj w Lubinie. Na czele tej grupy stoi ha Zbyszek Hanaczewski, który jest jak, jakby inspiratorem tego całego dzieła i bardzo się cieszę, że właśnie ten człowiek tutaj jest i działa. Jeśli chodzi o, o warsztaty, przyjeżdżają tutaj osoby zaproszone z zagranicy. Są to osoby przede wszystkim związane z tą muzyką na co dzień. Są to osoby czarnoskóre. Z, z, ze względu na na specyfikę i rodzaj śpiewu, bo muzyka gospel przede wszystkim kojarzona jest z kościołami czarnoskórych i niesamowitą ekspresją, energią, radością, ale też pewnymi wewnętrznymi aspektami ludzkiego wnętrza. I kiedy tak naprawdę przyjeżdżając te osoby zaczynają śpiewać, a my je słuchamy. Naprawdę jesteśmy godni podziwu tego, że te osoby tak bardzo czują muzykę i że tak naprawdę poprzez to, że one się uzewnętrzniają, śpiewając ją, nie wstydząc się tego, tak naprawdę dają nam możliwość tego, abyśmy się od nich uczyli wyrażania tak naprawdę siebie. W tym roku przyjedzie do nas gość specjalny z Anglii. Jest to pastor David Daniel, a w tamtym roku gościliśmy Elaine Simpson, dwa lata pod rząd jeszcze wcześniej, Wayna Ellingtona, również znaną postać w świecie muzyki gospel. No i na pierwszych warsztatach gospel e, wspaniałego wokalistę Juniora Robinsona. Także jeśli ktoś chce i pragnie śpiewać, bardzo fajny rodzaj muzyki, bo to jest rodzaj specyficznego śpiewu, bardzo rozrzewkowa muzyka, bardzo fajna. Mm, można się świetnie przy niej pobawić, pomodlić się przy niej nawiązać relacje z Bogiem, relacje z innymi ludźmi, to naprawdę warto przyjść i niekoniecznie musisz śpiewać świetnie. Najistotniejsze jest to, żebyś po prostu śpiewał czy śpiewała z głębi swojego serca. Panowie jesteście rodowitymi lubinianinami? Tak jest, ja na pewno. A Piotr? Również. Powiedz mi, bo oprócz warsztatów gospel, które zapewne goszczą w Lubinie od niedawna, właśnie od kiedy one goszczą w Lubinie? Tak naprawdę... Darek, który to był? Rok 2000? Bodajże y, te warsztaty to będą czwarte. Jeśli przypiąt odbywają się co roku? O, tak, one odbywają się co roku, czyli w 2005 roku były pierwsze, albo w 2006 jakoś, jakoś, tak. To oprócz y, tych warsztatów, które na pewno są ciekawe. Którego kwietnia przypomnij? 16, 17. 16 i 17 kwietnia, przypominam Wam wszystkim, jak chcecie, Centrum Kultury Muza jest dla Was otwarte na warsztaty Gospel. Zarówno Darek, jak i Piotr zapraszają, ale porozmawiajmy trochę o, o muzyce w Lubinie, bo, bo mamy nie tylko muzykę Gospel, mamy e, wielu również e, artystów, e, muzyków, e, których tak naprawdę, yy, którzy tak naprawdę pochodzą z Lubina i jednym z nich jesteś Ty. Powiedz... Yy coś na temat muzyki w Lubinie. Przede wszystkim bardzo się cieszę, że tutaj prężnie w tej kwestii działa Miejski Rat Kultury i organizacja różnych imprez muzycznych w różnym stylu, gatunku czy też charakterze ma tutaj miejsce w tym mieście i cieszę się, że na to są tutaj jakieś pokładane pieniądze i że można uczestniczyć tak naprawdę w różnorodnych imprezach, więc myślę, że tutaj prężnie działa tutaj taka właśnie możliwość usłyszenia różnego, różnego czy woka czy będu grającego, a jednocześnie no, muzyki czy tam klasycznej, rozrywkowej, no, różnorodnej tak naprawdę. I myślę, że Lubin jest takim miastem, w którym y, muzyka, sztuka ma zdecydowanie swoje miejsce. Darku, wcześniej tutaj w trójkę rozmawialiśmy sobie na temat różnych koncertów, na których w Lubinie byliśmy, a one się odbywają zarówno na lubińskich błoniach, czy to z okazji Dni Lubina, czy to różnych innych imprez. Wspominaliśmy też o 25-leciu zbrodni lubińskiej, podczas której odbywały się różne koncerty. Koncert Muńka Staszczyka, Boba Galdofa, a jakiś taki koncert w Lubinie, który Ci zapadł w pamięci, który, który Ci się bardzo podobał? Jeśli chodzi o wydarzenia z, y, muzyczne związane ze zbrodnią lubińską, to bardzo szczególnie y, w mojej pamięci zapisał się koncert y, Lecha Janerki. Co w nim szczególnego takiego było? W tym koncercie ta atmosfera? Y, atmosfera na pewno, a jeśli ktoś zna twórczość Lecha Janerki, trochę zna jego osobę. Jego postać to dobrze wie, o co mi chodzi. Chciał odszedł coś zabawnego e, z Twojego koncertu. Ja słyszałem o, jakąś anegdotę odnośnie krzesła. Podobno kiedyś opowiadałeś i przed chwilą tutaj wspominałeś, ale jeszcze mikrofon nie był włączony. <głosy> Jest taka jedna rzecz, która bardzo mnie e, zawsze przed każdym koncertem stresuje, chodzi tak naprawdę o takie e, wspaniałe siedzenie e, barowe, wysokie siedzenie, na którym zazwyczaj siedzę e, śpiewając e, różnego rodzaju muzykę e, spokojniejszą, czy jazzową, czy soulową. Są to bardzo poważne, a jednocześnie bardzo lotne kawałki, e, które wyrażają przede wszystkim mnóstwo miłości i mnóstwo takiego wewnętrznego przeżycia wokalisty. I zawsze Mam jakąś taką obawę, że kiedy, kiedy właśnie śpiewam taki utwór, siedząc na tym siedzeniu, ruszając się za nadto często, że po prostu w pewnym momencie to siedzenie mnie nie posłucha i poleci gdzieś tam razem ze mną do tyłu są moje najgorsze obawy, bo wówczas myślę o tym, no co sobie taka publiczność w, takim, w takiej sytuacji stworzy w swojej głowie, czy zacznie się śmiać, no po prostu no zupełnie niezręczna sytuacja, ale nie wiem, po prostu za każdym razem mam, mam takie obawy, że, że to siedzenie gdzieś mi tam ucieknie razem ze mną i no po prostu zrobi wielkie, wielkie bum w czasie śpiewania pięknego utworu, jak ja się wtedy zachowam, czy będę dalej śpiewał? Kiedyś Beyoncé widziałem na koncercie wychodząc na scenę, schodziła ze wspaniałych schodów, a jednocześnie miała piękną taką długą suknię i wysokie na obcasie buty i w sytuacji, kiedy wyszła na pierwszą piosenkę, czyli ludzie szaleli niesamowicie, klaskali, brawo, ona śpiewała i tak dalej, potknęła się o tę suknie swoim obcasem i po prostu upadła przodem do schodów, zjeżdżając z nich w dół, no nieźle musiała się potłuc po czym reakcja jej była taka, że natychmiast wstała i po prostu śpiewała dalej. To było coś niesamowitego i publiczność jakby nie zareagowała śmiechem, a myślę, że reakcja byłaby zupełnie inna w tym momencie. Mam nadzieję, że i w tym przypadku byłoby podobnie, że nie zareagowano e, śmiechem tutaj, tylko, tylko jednak jednak byłaby powaga sytuacji, jakaś chętna pomoc mi w tym momencie. Także myślę, że jeśli by się coś takiego przydarzyło mnie, to żeby ktoś w tym momencie od razu zareagował zgodnie z jakimiś takimi zasadami, kultury i moralności. No, oczywiście mam nadzieję, że taka sytuacja się nie zdarzy, ale pozostaje jeszcze jedno pytanie, jak szybko y, wiadomość o tym i, i film na YouTube by się pojawił, prawda? No zdecydowanie, bez wątpienia. Porozmawialiśmy dzisiaj o muzyce, ja tylko przypomnę, że moimi gośćmi byli Piotr Łopaciński oraz Dariusz Sławoszys. A gościliśmy na trzecim poziomie kupru Mareny w klubie Pure Heart and Fitness i w kafejce popijając wyśmienitą kawę z firmowego ekspresu. Za gościnę klubowi oczywiście dziękujemy.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 Cześć wszystkim. Dzisiaj o sporcie nieco więcej, ale jak o sporcie przystało, to oczywiście obowiązkowa wizyta w klubie Piór. Witaj Piotrze. Witam wszystkich słuchaczy, pozdrawiam. Piotrku powiedz mi, bo w klubie odbywa się taki program o nazwie Metamorfoza, o ile mi dobrze wiadomo. I jedna z uczestniczek tego programu ma jakiś swój wymarzony cel, który chce osiągnąć poprzez trening. I powiedz mi, jak to wygląda? Powiem tak, że jest taki program właśnie, yy, w którym odbywa się metamorfoza yy, pewnej pani, która oczywiście wygrała jakby casting, dysponując do tego programu. I właśnie yy, zadaniem naszego klubu jest tutaj ta strona bardziej treningowa, czyli odbycie sesji treningowej yy, z tą właśnie uczestniczką tego programu i zbicie jakby zbędnych kilogramów, wymodelowanie sylwetki. Ale to jest po prostu jedna taka pani, której się udało jakby zakwalifikować, a wiem, że na pewno osób chętnych na takie jakby własne metamorfozy jest bardzo wiele. No i chciałem właśnie w związku z tym zachęcić do treningów tutaj w naszym klubie, ponieważ możemy sobie we własnym zakresie zrobić taką wiosenną metamorfozę. Na czym ona polega? To skrócie mówiąc mogę powiedzieć tak. Nasz klub jest wyposażony w szereg takich udogodnień, które pomagają nam we wszelkiego rodzaju zmianach. Zmianach sylwetki, zmianach wyglądu, wizerunku zewnętrznego. Mieści się on także w galerii Kuprum, gdzie można też nawet obkupić się jakby w pewne ubiory, które już będą nam potrzebne właśnie po takim przejściu z wagi większej do wagi troszeczkę mniejszej. Czyli po zakończeniu tej naszej własnej jakby metamorfozy. I w naszym klubie na przykład polecam treningi na siłowni, treningi na sprzęcie aerobowym, z konsultacji z trenerami, gdzie możemy właśnie fajnie sobie ukształtować ciało we własnym zakresie, realizując cel, który żeśmy sobie założyli. Każdy ma jakiś swój cel. Może to być na przykład spadek 5 kg, 10 wagi. Pod ten cel układamy sobie trening z trenerem. Możemy taki właśnie tutaj trening odbywać na co dzień, przychodzić po parę razy dziennie do klubu. R również y możemy też się zająć stroną taką estetyczną. Mamy tutaj y salon fryzjerski, gabinet kosmetyczny, gdzie widząc już efekty właśnie wizualizacji sylwetki poprzez y ubytek zbędnych kilogramów, Możemy już w tej ostatniej fazie przejść właśnie do zmiany troszeczkę wizerunku, i imidzu naszego poprzez zmianę fryzury, zrobienie sobie jakiegoś manikiru, pedikiru, także współpracę z kosmetyczką. No i możemy skorzystać również z basenu, na którym dzisiaj jesteśmy. Zapewne słyszycie szum wody, możemy się czuć jak w fajnym kurorcie. Tak, można korzystać z basenu w wolnych chwilach, regenerując się. Spędzając miło czas, teraz właśnie nadchodzi sezon, no powoli, na razie wiosenny, później letni, więc możemy już sobie robić formę yy, pływacką na naszym basenie, niezbyt dużym, ale naprawdę spełniającym wymogi, możemy sobie popływać na nim również. Także tak jak powiedziałem w skrócie, możemy tutaj sobie zrealizować w naszym klubie własną metamorfozę, także stawiać sobie cele i tutaj przyjść do nas i je realizować. Wiosna za oknem powinniśmy cały rok dbać o naszą sylwetkę, dlatego klub jest czynny cały rok i cały rok oczywiście zapraszamy na trzeci poziom promareny. Nic dodać, nic ująć. Tak, jak w każdym programie zapraszamy tutaj właśnie do nas na górę, gdzie wchodzą do klubu mamy miłe panie konsultantki, miłe panie na recepcji, poinformują nas, oprowadzą nas po klubie i tylko zostanie nam zostać na takim jednym próbnym treningu, sprawdzić jak nam się tutaj przebywa w tej atmosferze. Klubu Piór. I oczywiście na pewno spotkamy się z uśmiechniętymi twarzami wszystkich ćwiczących, którzy tak naprawdę mają swój cel, chociażby ten ukryty i starają się go tutaj zrealizować. Tak jest, zapraszam. Dziękuję Piotrze za rozmowę, do usłyszenia. Do usłyszenia. całość konferencji prasowej. Hacie Radio 9. Witam serdecznie. Chcę powiedzieć, że to panowa autobus. Bardzo dziękuję za, za przybycie. Słyszałem, że, że dzisiaj ma być jakiś ważny tradecznie. Nazywam się Andrzej Hirany. i zapraszam do słuchania internetowego Radio Lubin. Cześć mój starszych Pilaw, słuchajcie Radia 9 Lubin. Mówi Grizzly Sis Rocker słuchajcie, Radia Lubin 9. Pozdro wielkie! Informacje, korespondencje, wywiady, dobra muzyka. Nasz mikrofon zawsze blisko Ciebie. Czy fajnie o sporcie powiemy, to zobaczymy. Przed mikrofonem, no i Łukasz. I Darek, Łukasz, Ty uprawiasz różne rodzaje sportu, dzisiaj sobie wybierzesz jakiś sport, o którym nasz, nam opowiesz, ale to będzie pierwszy, o którym będziesz opowiadał, bo mam nadzieję, że będzie to pewien sportowy cykl, co dzisiaj wybrałeś i dlaczego? No na pierwszy ogień, tak sądzę, rzucamy, sezon się zbliża windsurfing. Na pewno dużo osób jest zainteresowanych, zainteresowanych tym sportem, ponieważ tak naprawdę tutaj, biorąc pod uwagę nasz region, nie ma zbyt wielu miejsc, w których można by było ten sport uprawiać. Wiadomo, że ludzie, którzy mieszkają bardziej w centralnej Polsce, czy też na północy, no, mają bliższe spotkania z tym sportem. A Ty wprawiony oczywiście windsurfingu na basenie, tak? <śmiech> Nie, akurat powiem Ci szczerze, że y, moja przygoda z windsurfingiem zaczęła się jakieś 4 lata temu, ponieważ y, jak, y, ja jeździłem kiedyś jako wychowawca na obozy sportowe no i akurat trafił się nam taki obóz windsurfingowy, Pomyślałem, y, że będzie to na pewno fajna i ciekawa przygoda, dlatego się od razu zgodziłem. Tym bardziej, że zawsze się interesowałem tym sportem, y, no, no i w każdym razie y, było to, by, była to Zatoka Pucka. To jest chyba najlepsze miejsce w Polsce tak naprawdę do uprawiania tego sportu, może inaczej. Że, to jest najlepsze miejsce, gdzie można swoje pierwsze kroki y, na windsurfingu postawić, ponieważ y, są tam doskonałe warunki... Y, z racji tego, że jest bardzo, bardzo długa mielizna. Jest to gdzieś około 25 metrów mielizny to jest dosłownie, gdzie woda nam sięga po pas maksymalnie po kratkę pierwsiową. Także mówię wymarzone, wymarzone warunki. Wiatr w sezonie, mówimy tu, mówimy tu o sezonie wakacyjnym, jest praktycznie, jest praktycznie zawsze. Powiedz mi, dlaczego właśnie wymarzone warunki, że mamy tą mieliznę, mamy tą płyci, płyciznę? Aha, no bo przede wszystkim, o tym, za, o tym potem powiem, jeżeli zaczynamy stawiać pierwsze kroki na windsurfingu, to wiadomo, że od razu nie jesteśmy jakimiś tam zawodowcami, tylko bardzo często lądujemy w wodzie. No i wiadomo, na pewno o wiele łatwiej jest wejść na deskę i któryś tam... 20 czy 25 raz podczas godziny naszej, naszej pierwszej godziny na windsurfingu wyjść jest na deskę z mielizny niż przykładowo z głębokiej wody, prawda? Dokładnie. Sport, mówisz o windsurfingu dzisiaj, ale powiedz mi, tak w ogóle, geneza, sporty ekstremalne. Dlaczego w ogóle sporty ekstremalne? Co w nich jest takiego interesującego, oprócz tej ekstremalności, o której mówimy? Aha, no oczywiście, no to wiadomo, to jest przede wszystkim to, że nie wszyscy są w stanie sobie pozwolić na uprawianie tego sportu, a fajnie jest robić dla każdego rzecz, którą nie każdy potrafi, prawda, albo do której nie każdy ma zapał lub chęć, albo i odwagę. E, ciąg dalszy o windsurfingu i nie tylko. Sporty ekstremalne dzisiaj w dziewiątce, a przed nami e, 3C lying next to you. No i utwór trwa 3 minuty i 15 sekund i pochodzi z serwisu Music i dawny Podsave Music Network. Posłuchajmy i, i zostańcie oczywiście z dziewiątką. It's alright, it's okay, someone go, someone stay, it's Słuchaliśmy jest 3 ce i dzisiaj to będzie motyw przewodni muzyczny, oprócz motywu przewodniego sportów ekstremalnych, o których rozmawiamy z Łukaszem. Rozmawiamy dziś o windsurfingu. Od czego najlepiej zacząć? Bo oprócz tego, że musimy po posiadać, powinniśmy posiadać bynajmniej umiejętność pływania, to już wiemy. Od czego zaczynamy? Jeżeli chcemy zaczynać naszą pierwszą przygodę z windsurfingiem, jesteśmy przeciętnym Kowalskim, przeciętnym Smithem, czy jak kto woli. Od czego zaczynamy? No, przeciętny Kowalski na pewno sięgnie y, do internetu. Bądź przeciętna Kowalska. Dobrze, przeciętny Kowalski, nie bez dyskryminacji, rozumiem. Przeciętny Kowalski lub Kowalska y, musi sięgnąć na początek do internetu i sprawdzić, gdzie, y, gdzie są najbliższe y, jakieś zajęcia prowadzone na i, no i przede wszystkim, gdzie są jakieś, jakieś warunki, prawda? No, jeżeli chodzi tutaj u nas o Lubin, to najbliżej... Najbliżej będzie na kunicę. Tam, z tego co się orientuję, są organizowane co roku jakieś kursy. Natomiast już jakbyśmy troszeczkę dalej chcieli prawda, pojechać, to na pewno będzie to jezioro Dominickie, niedaleko, niedaleko miejscowości Boszkowo. Koszt wypożyczania takiego windsurfingu to jest 30, od 30 do 40 złotych za godzinę. Pierwszą lekcję warto sobie wziąć oczywiście z instruktorem, żeby on pokazał nam yy, przede wszystkim jak chwytać żagiel, jak wstawać na deskę, jak łapać tą równowagę. No, wiadomo, że od, y, za, po pierwszej czy po drugiej lekcji nie będziemy od razu mistrzami w tym sporcie. Naprawdę yy, potrzeba wiele cierpliwości. No i oczywiście mimo to, że umiemy pływać, powinniśmy zabezpieczyć się w, przede wszystkim w kapok. No to jest chyba, taka bardzo, chyba jedna z najważniejszych, najważniejszych rzeczy. No i oczywiście kobiety powinny zaopatrywać się w rękawiczki, ponieważ podnoszenie żagla bardzo niszczy ręce. A my oczywiście rozmawiamy dzisiaj o sportach ekstremalnych. Jak już wspominałem, dzisiaj gra dla nas z 3 outside, inside a po piosence oczywiście ciąg dalszy naszej rozmowy o sportach ekstremalnych. Bet you want to settle free champagne when you're sitting in the ghetto. If you want the semen, well, here's what you get. High self esteem when she sucks the sticking out. Stick it in twice, twice for your nookie. Come on, your face make the sound like the Wookie. And just like a Franco, you sink all the like that. And by the way, I never ever thought you'd ever like that. I think I like you, but only on the outside. I think I need you, but only from the like inside. I But only from the inside I think like your body and yeah, you're so, so, so fine I I to, to anybody I'm oh, fine She says she wants it, she says she needs it She said that she likes the way that I stand But she touches me and says turn to the left, right Cops this fucking shit She's dressing up like a doctor She wants me to suck her in the face But that's not the way that I roll these days And by the way, you suck my dick when you do gin and tonic. Go back to AA, you motherfucking alcoholic wiosnę, czy czekamy na wyższe temperatury, żeby zaczynać naszą przygodę z windsurfingiem? Jaki ekwipunek musimy mieć, żeby żeby w ogóle stanąć na deskę i posurfować sobie z wiatrem? No, oczywiście będziemy surfować z wiatrem, nie zapominajmy, że windsurfing bardzo dużo ma wspólnego z żaglówką, bo tak naprawdę głównie główne umiejętności to jest operowanie żaglem właśnie podczas pływania. Dobrze. Yy, pierwsze pytanie, pa, jakie padło, to było, kiedy powinniśmy zacząć yy, naszą przygodę z windsurfingiem. No oczywiście yy, moglibyśmy to już teraz zrobić. Wiadomo, że yy, są różnego rodzaju sprzęty windsurfingowe i tacy najbardziej zapoleni windsurferzy... Yy, już prawdopodobnie teraz na jakichś tam jeziorach zaczynają, ponieważ już jest wiosna, już jest, się robi troszkę ciepły, 16 stopni, wiadomo, no oczywiście najgorszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że no niestety upadek, upadek do wody będzie niestety dla nas bardzo przykry przy tej, przy tej niskiej temperaturze, wiadomo. Czyli co, szukamy tak naprawdę ciepłego miejsca i pochyłego jeziora? nie, oczywiście to zależy wszystko od pianki w jaką się zaopatrzymy, prawda ponieważ są pianki suche i pianki mokre pianki mokre używamy przede wszystkim w, w okresie lata kiedy jest ciepło natomiast pianki suche używamy w, tak, w takiej w późnej jesieni no i na początku wiosny już jeżeli właśnie już na upartego naprawdę już nie możemy się doczekać i możemy wytrzymać tak, żeby sobie posurfować Dobrze, y, kolejna sprawa, co powinniśmy na takim ulicerfing ze sobą zabrać. Oczywiście deska y, składa się, y, podstawowy oczywiście zestaw dla amatora zaczynającego y, składa się y, z y, żagla, y, baru i y, y, deski. No i oczywiście taką deskę już sobie wypożyczamy w całym komplecie, natomiast my powinniśmy się zaopatrzyć, i mówię, w zależności od pory roku. Jeżeli to będzie przykładowo lato i będzie naprawdę gorąco, to ta pianka jest nam wtedy zbędna, no ale oczywiście lepiej się, lepiej się, w, nią, lepiej się w nią zaopatrywać, prawda? Pianka może być z krótkim lub z długim rękawem. Do tego, jak wcześniej wspomniałem, rękawiczki ochronne. Bardzo fajną sprawą są jeszcze jest, jest takie specjalne obuwie z noprenu na na deskę, to powoduje, że pewniej trzymamy ją nogami, prawda? No oczywiście oprócz tego, że operujemy żaglem musimy też tak, y, tak naprawdę ciąć wodę, ciąć wodę tą deską i czasem używać własnego balansu ciała, żeby, żeby po prostu lepiej wchodzić, prawda, w zakręt. No i oczywiście do tego na pewno nam, przyda nam się obuwie, która pewnie będzie i mocniej będzie trzymała deskę. Y... No i oczywiście mogą być to okulary, okulary ten oczywiście powinny być na jakimś nureczku, żeby przykładowo przy takim upadku do wody nam nie utonęły, wiadomo. Czyli zaczynamy przygodę z windsurfingiem i tak naprawdę zaczynamy radiową przygodę ze sportami ekstremalnymi. Jak myślisz, o czym będziemy mogli powiedzieć w następnym odcinku? No, może, możliwe, że w następnym odcinku zahaczymy o tematykę rowerową, ponieważ to jest już chyba bardziej na czasie, yy, bardziej na czasie i bardziej na, na, na tym proroku, którym którą aktualnie mamy. Czyli po dzisiejszej audycji zastanawiamy się nad y, windsurfingiem, a przed kolejną wyciągamy rowery, jak nie mamy to kupujemy i w następnym odcinku usłyszymy coś o przygodzie rowerowej z rowerami górskimi i nie tylko. Yy, zapraszam do kolejnego kolejnej audycji o sporcie zapraszam również Łukasz i Darek, a przed nami jeszcze jeden utwór, tym razem zapytamy się a może wykonawca tego utworu zapyta się jak się macie czyli 3 how are you? How the we leave I hope you like it You know I'd do anything for you It's not my fault But you look so bored I feel like you don't care at all I know it's not your fault I know it's not your fault It's not your fault I know it's not you How are you today? I think I'll be okay I think I'll be okay I think I'll be alone all day But maybe that's okay It's okay, cause you're not calling me, you know I'd do anything for you, it's not my fault, and you look so bored, I feel like you, don't care at all. these days I'll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 Jubileuszowa audycja numer 150 dobiega końca, dzisiaj dłuższa, 38 minut i 15 sekund już trwa. Zapraszam na kolejny podcast o numerze 151, którego premiera już za dwa tygodnie w niedzielę, 17 kwietnia. A tymczasem do usłyszenia, cześć!